List drugi świętego Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, przez wolę Bożą i Tymoteusz brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg Wszelkiej Pociechy, Pocieszający nas w każdym naszym utrapieniu, abyśmy również pocieszać mogli tych, którzy są w jakiejkolwiek udręce tą pociechą, którą Bóg nas samych pociesza. Bo jak obfitują w nas cierpienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza. Ale gdy znosimy udręki, to dla waszej pociechy i zbawienia, które jest skuteczne w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy, czy pocieszeni bywamy, to dla waszej pociechy i zbawienia, a nadzieja nasza co do was jest mocna, ponieważ wiemy, iż jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechy. Albowiem nie chcemy, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy do ostateczności i ponad siły nasze doświadczani byli tak, iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Ale sami w sobie myśleliśmy o wyroku śmierci, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który wyrwał nas od tak wielkiej śmierci i wyrywa, w którym nadzieję mamy, że i jeszcze wyrwie. Przy współudziale waszych modlitw, aby za udzielony nam dar łaski, który przez wielu nam jest okazany, były też składane z ust wielu dzięki za nas. Albowiem ta jest chluba nasza, świadectwo sumienia naszego, że żyliśmy na świecie w prostocie, w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej, szczególnie względem was. Albowiem nic innego wam nie piszemy, tylko to, coście czytali i coście zrozumieli, a spodziewam się, że i do końca zrozumiecie. Jak już po części nas poznaliście, żeśmy chlubą waszą, jak i wy naszą w dzień Pana Jezusa? I z tą ufnością chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaskę odebrali. A od was pójść do Macedonii i z Macedonii znowu przyjść do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei. Czy przedsiębiorąc to postąpiłem lekkomyślnie, Albo czy plany moje układam według ciała, aby u mnie było tak, tak i nie, nie? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży Jezus Chrystus, którego Wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w Nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim są tak i w Nim są amen, na chwałę Bożą przez nas. A Ten, który nas utwierdza z Wami w Chrystusa i który nas namaścił, Bóg jest. Który też na nas pieczęć położył i dał zadatek ducha w serca nasze, ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że tylko aby was oszczędzić nie przybyłem do Koryntu. Nie, że panujemy nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy uczestnikami radości waszej, wiarą bowiem stoicie.